Wiele sukcesów odnieśli pisarze-pozytywiści w zakresie techniki pisarskiej nowel i opowiadań. W nowelach ograniczali komentarz od autorski na rzecz faktów. Potrafi znakomicie zdramatyzować akcje, doprowadzając przebieg zdarzeń do ostatecznej puenty. Rozbudowanie narracji w opowiadaniach o komentarze, opisy i dygresje nie wpływało ujemnie na konstrukcję całości, lecz wzbogacało świat przedstawiony w utworze. Jako ostatnie spostrzeżenie zapamiętajmy, że nowele i opadania były znakomitą szkołą obserwacji społecznej i torowały drogę wielkim powieściom realistycznym. Jedną z polskich powieści realizmu krytycznego jest lalka Bolesława Prusa. Prus powiedział, że przedstawił w niej Trzy pokolenia polskich idealistów na tle społecznego rozkładu. Potraktujmy słowa pisarza jako punkt wyjścia do naszych rozważań. Jakie pokolenia ukazał Prus w lalce? Pokolenie romantyków reprezentuje Ignacy Rzecki. Stanisław Wokulski to przedstawiciel tak epoki przejściowej. Do pokolenia młodych idealistów należy Ochocki oraz socjalizująca młodzież, studenci Mraczewski Klein. Ignacy Rzecki jest jednym z najoryginalniejszych i najbardziej wzruszających bohaterów literackich. Urodził się w Warszawie, w rodzinie mieszczańskiej, wywodzącej się ze zubożałej szlachty. Wychowany w fanatycznym kulcie Napoleona, do końca pozostał jego entuzjastą. Praktykował w sklepie Jana Mincla i związał z nim całe swoje życie. W młodości, w okresie wiosny ludów, Wraz z innym subiektem, Augustem Kacem, walczył na Węgrzech za naszą i waszą wolność. Powrócił do sklepu mincla należącego później do Wokulskiego. Z Wokulskim łączyły go więzy szczerej przyjaźni. Wadzenie jego sklepu było dla Rzeckiego sensem życia. Sprzedanie go Żydowi-Szlangbaumowi stało się dla starego subiekta osobistą tragedią. Choć subtelny i wyromiały Wokulski, Zachował dla niego dawny pokój Stary romantyk, rzecki Czuje się zagubiony w nowej epoce Nie potrafi się przystosować Żyje we własnym, hermetycznym świecie dawnych ideałów I pronapoleońskich przekonań politycznych Uchodzi za dziwaka Otoczenie traktuje go z życzliwą płaszliwością Wymownie patrząc na jego stare, niemodne ubranie Niepoprawny idealista, odbierany jest jako relikt. Doby uczciwy i szlachetny, zawsze gotowy do niesienia pomocy innym, jest sumieniem swoich czasów. Często przemawia przez niego gorycz. Rzecki umiera z kartką w dłoni, przyniesioną przez węgiełka, na której znajduje się horacjańskie non omnis moriar, czyli nie wszystek umrę. Jest to piękny hołd, jaki plus, pozytywista, złożył ideałom romantycznym, zwłaszcza idei za naszą i waszą wolność, o którą walczył Rzecki. Kim jest główny bohater lalki Stanisław Wokulski? Wokulskiego poznajemy jako chłopca na posyłki, zatrudnionego w winiarni Hopfera. Nocami uczy się, zdaje egzamin do szkoły głównej. W piwnicy u Hopfera skonstruował maszynę, swój pierwszy wynalazek. Młodość Przerwało mu powstanie styczniowe. Za udział w nim zesłany został na Syberię, gdzie rozwijał zainteresowania naukowe. Po powrocie do kraju usiłuje znaleźć pracę i miejsce w społeczeństwie. Dla jednych jest dziwnym uczonym, dla innych człowiekiem podejrzanym politycznie. Odrzucony przez społeczeństwo rezygnuje z życiowych ambicji. Żeni się z Małgorzatą Minclową, a po śmierci żony dziedziczy sklep. Momentem przełomowym w jego życiu jest miłość do pięknej arystokratki, Izabeli Łeckiej. Wokulski wyjeżdża z kraju i dorabia się ogromnego majątku na wojnie tureckiej. Po powrocie do Warszawy wkracza do salonów. Ten nowy etap życia Wokulskiego jest nieustannym pasmem wzlotów i upadków. Odtrącony przez Izabelę wyjeżdża do Paryża, gdzie usiłuje pracować naukowo nad tmialem lżejszym od powietrza w pracowni profesora Gaista. Powroty do Warszawy to kolejne nadzieje na zdobycie Izabeli. Wokulski rezygnuje z bliżej znajomości z piękną panią Stawską. Buduje sklep, zakłada spółkę kupiecką, nie wykorzystując zresztą kontaktów z rosyjskim kupcem, Suzinem. Odtrącony któryś raz przez Izabelę Odbywa wędrówkę po Powiślu, dzielnicy warszawskiej Nędzy. Snuje plany jej zlikwidowania i budowy w tym miejscu nadwiślańskich bulwarów. Wokulski zajmuje się także filantropią. Pomaga upadłej dziewczynie Magdalence. Ratuje od Nędzy Furmana Wysockiego. Popiera akcje dobroczynne hrabiny Karolowej. Zdradzony przez Izabelę usiłuje popełnić samobójstwo. Ratuje go brat Furmana Wysockiego. Wokulski ponosi klęskę na wszystkich frontach. Jako kochanek, społecznik, człowiek nauki. Nad jego dalszym losem Prus postawił znak zapytania. Jeśli wysadził się w powietrze w zamku Zasławskim, gdzie spędził cudowne chwile z Izabelą, zwyciężył w nim romantyk. Jeśli zamknął się w paryskiej pracowni Gaista, zwyciężył pozytywista. Z romantyzmem łączyła wokulskiego wielka miłość do Izabeli Łęckiej, kult walki narodowo-wyzwoleńczej brał przecież udział w powstaniu oraz to, że był wybitną indywidualnością. Z potywizmem zainteresowania naukowe, realizm i przedsiębiorczość połączona ze zdobyciem majątku, filantropia oraz pozytywny stosunek do Żydów. Jak ustosunkował się Prus do swego bohatera? Prus podkreślił wartość ideałów romantyzmu. Pamiętajmy, że miłość do Izabeli Łęckiej, zmieniająca całkowicie Wokulskiego, pojawiła się w momencie, kiedy zawiodło wszystko. Walka narodowo-wyzwoleńcza, zainteresowania naukowe i społeczeństwo. Tak jak Orzeszkowa w przypadku Witolda Korczyńskiego, tak Prus w przypadku Wokulskiego udowodnił, że pozytywista wzbogacony o cechy romantyka jest człowiekiem ciekawym, bogatym wewnętrznie. Mimo woli nasuwa się pytanie, dlaczego Wokulski poniósł klęskę? Zastanówmy się. Oto ten wspaniały, mądry i przedsiębiorczy człowiek zawisł w społecznej próżni. Arystokracja, obwarowana starymi przesądami, nie potrafiła wykorzystać jego zdolności i możliwości. W salonach, mimo pozorów sympatii, do końca pozostał zwykły kupcem, dla kupców z kolei był dziwakiem, który zamiast robić interesy trwoni majątek i energię dla arystokratki, a na dodatek ma zainteresowania naukowe. Zdobyty majątek jest często dla Wokulskiego wyrzutem sumienia, grzechem wobec społeczeństwa żyjącego w nędzy. Jest gotów przeznaczyć jego część na cele społeczne, chce przebudować powiśle. Nie znajduje jednak poparcia w społeczeństwie, które nie potrafiło wykorzystać ludzi takich jak on. Jak przedstawił Prus trzecie pokolenie? Młodych idealistów. Do pokolenia młodych idealistów należy arystokrat Ochocki i socjalizująca młodzież. Ochocki to młody uczony, autor kilku wynalazków, pełen wielkich planów na przyszłość. Krytycznie ocenia w tą klasę, jest pełen szacunku dla Wokulskiego. Zdolny, skłonny poświęcić się nauce, wyraża ambicje Prusa pozytywisty, który w rozwoju nauki widział szanse na odrodzenie kraju. Socjalizującą młodzież studentów Mraczewskiego i Kleina kazał marginesowo. Do wyznawanej przez nich idei podszedł z ogromnym dystansem. Studenci zostają zaaresztowani za swoją działalność. Prus widzi w nich anarchistów nieuznających żadnej władzy i porządku. Młodzi wyrażają nadzieję Prusa, polityka, który nie wyobrażał sobie Polski bez jakiegoś ruchu. Co rozumiał Prus przez społeczny rozkład? Pisarz dokonał w lalce oceny społeczeństwa polskiego lat 80. Krytycznie ocenił arystokrację. Uważał, że jest ona niezdolna do odegrania pozytywnej roli w życiu narodu. Tacy jak Łęcki czy Krzeszowski przechulali majątek. Łęcki zapożycza się u własnego lokaja albo wygrywa w karty z Wokulskim. Pan Krzeszowski, rezygnując z arystokratycznej dumy, żeni się dla pieniędzy ze zwykłą mieszczką. Hulaką i łowcą posagów jest starski. Hrabina Karolowa ogranicza się do dobroczynności, a książę, nie znając się na interesach, wzdycha na zebraniach spółki kupieckiej. Ten biedny kraj, ten biedny nieszczęśliwy kraj. Pozytywne jednostki jak Ochocki czy prezesowa Zasławska albo odsuwają się od własnej klasy, albo swoją pozytywną działalność społeczną ograniczają do własnego majątku. Po śmierci prezesowej i podzieleniu dóbr nie będzie nikogo, kto podtrzyma jej dzieło. Prust wskazał na wiele możliwości, jakie arystokracja mogła wykorzystać dla kraju. Na przykład sojusz z burżuazją, Tymczasem nie podejmuje ona żadnych inicjatyw ani działań, tkwi w dawnych przesądach, podkreślając swoje uprzywilejowane miejsce w społeczeństwie. Upadek arystokracji uznał pisarz za pierwszy element społecznego rozkładu. Na kartach lalki przedstawił Prus mieszczaństwo polskie, żydowskie i niemieckie, prezentując bogatą galerię mieszkańców Warszawy. Ukazał biedotę miejską, zamieszkującą powiśle i inteligencję, nieco zagubioną w świecie gwałtownych przemian, jak na przykład doktora Schumana. Pisarz zaobserwował, że mieszczeństwo żyje w społecznej izolacji. Pochłania je egoizm i pogoń za pieniądzem. Żyje zamknięte w ręku własnych spraw. Prus widział, że społeczeństwo polskie cechuje inercja, czyli bezwład, wykorzystywany przez bezwzględnych ludzi interesu, jak szlangbaumowie. baumowie. Zarzucał społeczeństwu lat popowstaniowych zanik ideałów, brak chęci działania i obojętność wobec przyszłych losów kraju. Prus przedstawił w lalce bogaty obraz polskiego życia lat 80. XIX wieku. Zawarł w powieści wszystkie możliwe pytania i rozterki swojej epoki. Na uwagę zasługuje dwugłos narracyjny w lalce. Jednym narratorem jest autor, drugim stary subiekt. Fabuła przerywana jest, jak wiemy, pamiętnikiem starego subiekta. Narrator, autor, mówi o wydarzeniach bieżących, jest bezimienny, wszechwiedzący i obiektywny. Narrator, stary subiekt, swobodnie porusza się w czasie, odwołuje się do przeszłości, mówi o aktualnych wydarzeniach. Komentuje fakty, dziwi się, wyraża opinia o ludziach, snuje spekulacje polityczne, fantazjuje, przedstawia własną, subiektywną wizję świata. Obydwaj narratorzy wzajemnie się uzupełniają, tworząc świat przedstawiony w powieści. Drugą osobliwością lalki jest sposób przedstawienia bohaterów. Prus ukazał ich poprzez bycie wśród innych i bycie w sobie. Bycie wśród innych to subiektywne opinie różnych ludzi na temat bohatera. Bohater w ocenie innych staje się ciekawszy, bogatszy, czasami kontrowersyjny, a zabieg ten zmusza czytelnika do formułowania własnych sądów i opinii. Bycie w sobie to demonstrowanie życia wewnętrznego postaci. Prus wyposaża swoich bohaterów w monologi wewnętrzne, dzięki którym poznajemy ich psychikę, stosunek do świata, Zasady postępowania. Taka kreacja sprawia, że nie są oni schematyczni, ale ciekawi, bogatsi wewnętrznie. Po przełomie lat 80. nastąpiła zmiana w pisarstwie Henryka Sienkiewicza. Z radykała, akceptującego w pełni program młodych, Sienkiewicz stał się redaktorem konserwatywizmu Słowo i Czas. Przyczyny tej zmiany nie zostały do końca zbadane. Może kryzys pozytywistycznych ideałów decydował o tym, że pisarz odwrócił się od skomplikowanych problemów rzeczywistości lat osiemdziesiątych w stronę przeszłości. I tak obok powieści realizmu krytycznego powstała trylogia. Trylogia tworzy cykl powieściowy. Przypomnijmy kolejność i tematykę powieści. Nim i mieczem. Rok 1648. Powstanie na Ukrainie Potop, 1656 Najazd szwedzki Pan Wołodyjowski 1672 Wojna z Turcją Trylogia wywołała wiele polemik i kontrowersji W dyskusji zabierali głos pisarze, znawcy literatury, przypadkowi krytycy, czytelnicy Największe zainteresowanie wzbyła polemika między Bolesławem Prusem a Henrykiem Sienkiewiczem dotycząca ogniem i mieczem. Prus zarzucał Sienkiewiczowi fałszowanie historii i naginanie faktów do potrzeb fikcji powieściowej. Sienkiewicz bronił swoich racji, udowadniając, że pisarz ma prawo przetwarzania historii do potrzeb fikcji literackiej, jeżeli ma to służyć wzniosłej idei i oddziaływać na społeczeństwo. Za najbardziej wartościową część trylogii uznano potop. Zastanówmy się, jak ocenił Sienkiewicz udział społeczeństwa w walce ze szwedzkim najeźdźcą. Uderzenie na Polskę nastąpiło, jak pamiętamy, z dwóch stron. W Wielkopolsce zdrady dokonał wojewoda poznański Krzysztof Opaliński. Na Litwie książę Janusz Radziwi. Radziwił. Radziwiłowie reprezentowali określoną koncepcję polityczną. Janusz Radziwiłł chciał przy pomocy Szwedów oderwać Litwę od korony, utworzyć odrębne państwo i koronować się na króla. Chciał ukryć swoją zdradę, twierdząc, że należy wroga wpuścić do kraju, a następnie zwalczać go od wewnątrz. Radziwiłł pozyskał do swoich celów Bogusława, perfidnego jak on kosmopolite. W rozmowie z Kmicicem Bogusław stwierdza, że Rzeczpospolita to kawał czerwonego sukna, które można porwać na strzępy. Radziwiłowie chcieli zabrać największą część. Zdrajcą był Hieronim Radziejowski, magnat zawiedziony w swych ambicjach. Wystąpił przeciw królowi i sprzymierzył się ze Szwedami. Ułatwił im poszanie się po Rzeczpospolitej, brał udział w opracowywaniu planów strategicznych. W potopie występuje Jerzy Lubomirski, magnat o chorobliwej ambicji, czuły na punkcie własnej osoby i godności. Nie bierze udziału w wojnie z pobudek patriotycznych. Łączy się z królem wyłącznie dla zaspokojenia własnych ambicji. Dysponował licznym wojskiem. Na przedpolach swej rodowej rezydencji, Lubowli, powitał króla Jana Kazimierza z niebywałym przepychem. Po wojnie zorganizował rokosz przeciwko królowi. Jedyną pozytywną postacią wśród magnaterii jest Lew Sapiecha, wojewoda Witepski. Od początku stanął po stronie króla w imię obrony ojczyzny. Na ten cel poświęcił cały swój majątek. Był patriotą, ale zachował typowe wady magnackie. Pijaństwo, skłonność do ucztowania i hulanek. Te słabości wpływały nieraz ujemnie na losy bitwy, jak to było pod Warszawą. Sienkiewicz wykazał zdradę naterii, która kierowała się osobistymi ambicjami i prywatą. Nawet służąc królowi, myślała o własnej sławie i korzyściach. Magnateria, dokonując zdrady, zadecydowała o losach ojczyzny. Nie potrafiła stanąć na czele narodu. Obraz szlachty w potopie jest obiektywny. Wśród patriotów nie zabrakło zdrajców, jak Kuklinowski. Najbardziej oddana w walce o wolność była szlachta uboga, zaściankowa. Szlachcice, żołnierze, dla których wojaczka była z braku majątym zajęciem i dodawała blasku ich szlachectwu. Większość szlachty cechowała bierność i obojętność. W Wielkopolsce, pod ujściem, ważniejsze było dla niej strzyżenie owiec niż walka o wolność. Kiedy Szwedzi obiecali, że w zamian za poddanie się nie tkną własności szlacheckiej, pospolite ruszenie bez wahania zgodziło się na podpisanie aktu kapitulacji. Mobilizacja szlachty nastąpiła w momencie, kiedy Szwedzi nie dotrzymali przyrzeczenia. Momentem przełomowym w wojnie ze Szwedami była także obrona Częstochowy. Szlachta odradza się moralnie. Należy pamiętać, że ważnym czynnikiem jednoczącym naród była religia. Do kraju powraca król i szlachta godzi się na tzw. śluby lwowskie. Za udział w walce ze Szwedami obiecuje chłopom ziemię. Po raz pierwszy dojrzała do swej roli dziejowej. Poparła króla i zrozumiała, że walka o wolność musi być dziełem całego narodu. Niewiele było momentów w dziejach Rzeczpospolitej szlacheckiej, kiedy szlachta wykazała się wielką dojrzałością polityczną. Pisarz zaznaczył na kartach powieści udział mieszczaństwa i chłopstwa w walce z najazdem szwedzkim. Od momentu wkroczenia Szwedów na ziemię polskie działała w lasach partyzantka chłopska. Lud wykazał szczery patriotyzm. Podczas powrotu Jana Kazimierza do kraju Orszak Królewski zaatakowany został w wąwozie górskim przez Szwedów Króla obroniła góralska partyzantka Sienkiewicz przedstawił chłopskiego bohatera Jest nim Michałko, wybywający szwedzką chorągiew W potopie ukazał polskie społeczeństwo w walce z najazdem szwedzkim z dużym obiektywizmem Pozostał wierny historii w ocenie magnaterii, wyodrębnił pozytywne cechy szlachty, dostrzegł udział mieszczaństwa i chłopstwa. Pisarz silnie zaakcentował fakt, że walka ze Szwedami miała charakter ogólnonarodowy. Za jedną z głównych zalet trylogii uważano znakomite portrety bohaterów. Co wiedzieć o ich literackiej kreacji? W Potopie mamy dość schematyczny podział na bohaterów pozytywnych i negatywnych. Tematyzm nie zaciera jednak ich indywidualizmu. Nadrzędnym celem jest dla nich miłość do ojczyzny i walka o jej wolność. Są odważni, pełni poświęcenia, bezinteresowni. Nie są jednak rycerzami bez skazy. Nie wyzyli się typowych szlacheckich przywar jak Pieniactwo, warcholstwo, pijaństwo. Każdy z bohaterów posiada pewne cechy indywidualne, niepowtarzalną osobowość. Sienkiewicz okazał się mistrzem portretu. Znakomicie przedstawił wygląd postaci z uwzględnieniem charakterystycznych szczegółów. Pamiętajmy, że wszyscy bohaterowie pozytywni Potopu reprezentują patriotyczny heroizm. Jest on dziedzictwem romantyzmu. Najwspanialszy jest oczywiście Andrzej Kmicic. Wątek miłosny w Potopie wypełnia miłość Kmicica i Oleńki. Kreując postać Andrzeja Kmicica, Sienkiewicz nawiązał do Jacka Soplicy z Panateusza. Z typowego zawadiaki i warchoła Kmicic przeradza się w bohatera walczącego o wolność ojczyzny. Podobna jest droga życiowa obydwu bohaterów. Od rezygnacji z życia osobistego poprzez służbę ojczyźnie, aż do rehabilitacji. Kreacja Kmicica była kolejnym nawiązaniem do tradycji romantycznej z romantyzmem. Związana jest także historiozofia potopu i całej trylogii. Historiozofia to filozofia historii. Sienkiewicz udowadnia, że historię tworzy cały naród, a obrona ojczyzny i odpowiedzialność za jej losy to podstawowy obowiązek każdego człowieka. Romantyczna jest także idea ku pokrzeniu serc. Sienkiewicz wykazał, że były w naszych dziejach chwile tragiczne, a jednak naród potrafił zmobilizować się do walki i odnieść zwycięstwo. Na jakie walory artystyczne trylogii warto zwrócić uwagę? Powiedzieliśmy już, że wielkim osiągnięciem Sienkiewicza była kreacja postaci. Zaletą Sienkiewiczowskiego szeregu książek wchodzących w skład trylogii jest świetnie poprowadzony wątek przygodowy, zaskakujące sytuacje, pobudzające ciekawość czytelnika. Na uwagę zasługuje język powieści. Sienkiewicz starał się odtworzyć język XVII-wiecznej szlachty. Dokonał zabiegu stylizacyjnego zwanego archaizacją. Wykorzystał w tym celu gwarę górską, w której zachowało się wiele starych form językowych. Wprowadził także makaronizmy, tak charakterystyczne dla języka XVII-wiecznej szlachty. Logia zyskała ogromną popularność. Do dziś należy do najbardziej poczytnych dzieł klasyki narodowej. Żywotność trylogii w świadomości Polaków pogłębiła ekranizacja potopu i pana Wołodyjowskiego dokonana przez Jerzego Hoffmana. Zdążyliśmy już zaobserwować, że w przeciwieństwie do romantyzmu w pozytywizmie rozwinęła się proza. Poezja rozwijała się raczej słabo, jakby przytłumiona przez bujny rozkwit nowelistyki i wieści. Reprezentowana jest głównie przez Marię Konopnicką i Adama Asnyka. Adama Asnyka nazywano poetą dwóch epok. Związany z romantyczną ideą walki narodowo-wyzwoleńczej, poeta brał udział w Powstaniu Styczniowym. Po studiach w Niemczech osiadł w Galicji, gdzie związał się z grupą galicyjskich demokratów. Liryki jasnyka cieszyły się wielką popularnością. Pierwszą grupę utworów stanowią wiersze związane z młością poety, z jego powstańczą przeszłością. Bije z nich gorycz poniesionej klęski, wspomnienia poległych przyjaciół, żal pod adresem tych, którzy zapomnieli i urządzili się po powstaniowych warunkach. Wierszem związanym z młodością poety jest u... Ach, jak mi smutno, ma budowę klamrową, Wyznanie podmiotu lirycznego rozpoczyna i kończy ten sam wers. Podmiot liryczny wyznaje, że przygniata go ciężar ponionej klęski i żal z powodu utraconych marzeń młodości. Dominuje w utworze nastrój smutku i goryczy. Wiersz ma budowę stychiczną. Pozbawiony jest podziału na strofy. Drugą grupę utworów stanowią wiersze związane z pozytywizmem. Jednym z nich jest wiersz programowy Do młodych, skierowany do pokolenia młodych pozytywistów. Podmiot liryczny wyraża w nim dychotomiczną wizję dziejów, polegającą na łączeniu przeszłości i przyszłości, nowości i tradycji. Podmiot liryczny filozoficznie stwierdza, że każda epoka ma swe własne cele. Wyraża przekonanie o jedności postępu i tradycji, dlatego też przestrzega młodych. Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść. Drugim bardzo znanym utworem, w którym poeta starał się nawiązać kontakt z pokoleniem młodych pozytywistów są daremne żale. Podmiot liryczny zdaje sobie sprawę, że nikt nie wskrzesi przeszłości. Solidaryzuje się z młodymi, popierając ich kult wiedzy i arę możliwości twórcze człowieka. Dokonuje ostatecznego rozrachunku z romantyczną przeszłością. Wyrażając tę ideę... Poeta posługuje się metaforyką łatwo utrwalającą się w pamięci czytelnika. W obydwóch wierszach uderza przejrzystość stylu i prosta składni. Formy rozkaźnikowe i wykrzyknikowe wzmacniają nakaz przekazywany bezpośrednio odbiorcy. Adresat tych utworów jest zazwyczaj wyraźnie wskany tytułem, zwrotem, apostrofą. W swoistemu porozumieniu z czytelnikiem służy także forma wersyfikacyjna, wykorzystująca różne rodzaje rytmizacji. W wielu utworach poeta zmierzał ku naiwnej prostocie pieśni ludowej. Odrębną grupę utworów stanowią erotyki. Znalazła w nich odcie romantyczna, nieodwzajemniona miłość do Anieli Grudzińskiej. W niektórych utworach miłosnych, na przykład w wierszu Przestroga, poeta znakomicie posłużył się ironią. Zastosował też formę monologu lirycznego, którym adresatka wyznań jest obecnym, ale milczącym rozmówcą. Utwór miłosny zatytułowany Karmelkowy wiersz wyraża gorzką refleksję o powierzchowności uczuć salonowych dam. Za to wiersz pod wymownym tytułem Między nami nic nie było znała pamięć prawie cała Polska. Osobny rozdział w poezji Adama Asnyka zajmują wiersze tatrzańskie. Asnyk jako jeden z pierwszych polskich poetów odkrył piękno Tatr. Napisał wiele nastrojowych wierszy opisowo-refleksyjnych. Ich liryczną bohaterką jest tatrzańska przyroda. Niektóre z nich to ulewa, limba, letni wieczór, morskie oko. Twórczość liryczną poety zamykają liryki filozoficzne, na które składa się cykl sonetów nad głębiami. Poeta przyjął włoską odmianę sonetu z dwoma strofami czterowierszowymi i dwoma trzywierszowymi. Sonet trzynasty, Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, zawiera refleksję dotyczącą dialektyki dziejów. Znów powraca charakterystyczna dychotomia, czyli podział na przeszłość i przyszłość. Postęp związany jest z nieuchronnością przemijania. Podmiot liryczny stwierdza,